Prosto z serca industrialnej Ameryki. Prawie na żywo. Prawie co tydzień. Prawie radio. Podcast Polski Detroit. Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. A jestem bardzo szczęśliwy po wielu, wielu tygodniach e, małych e, problemów związanych ze sprzętem, prób e, wykorzystywania do nagrywania podcastu, jakichś dziwnych konfiguracji mikrofonu, wzmacniacz, dyktafonu komputera. Wreszcie dzisiaj mogę w spokoju usiąść przed komputerem, przed moim dobrym mikrofonem. Zresztą mam nadzieję, że widzicie różnicę, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Także jestem naprawdę przeszczęśliwym człowiekiem dzisiaj i myślę, że właśnie w ten sposób będziemy nagrywać podcast w tej konfiguracji, jaką dzisiaj mam. No ale z drugiej strony nie powinno Was to w ogóle interesować. Na jakim sprzęcie nagrywam ważne jest to, co mam do powiedzenia. Jak zauważyliście, no dwóch, yy, dwa tygodnie temu nagrałem podcast i wcześniej też chyba był podcast dwa tygodnie wcześniej, także jeśli chodzi o częstotliwość nadawania, no to troszeczkę się to też zmieniło, no ale dążę do tego, żeby wrócić do starego sprawdzonego sposobu, czyli raz w tygodniu Polskie Detroit. Robiłem to przez ponad 6 lat, no teraz w ostatnich kilku tygodniach robię co dwa tygodnie, nagrywam podcast co dwa tygodnie, także może to jest takie, no nie wiem, niezbyt ok w stosunku do Was, za co Serdecznie przepraszam, no ale obiecuję, trzymam rękę na sercu, że już będę się starał raz w tygodniu. Jeśli mi się nie będzie udawało, no cóż, piszcie do mnie maile. Krzyczcie na mnie, domagajcie się swojego podcastu. A dzisiaj e, chciałbym pomówić troszeczkę, chciałbym opowiedzieć o sporcie w Stanach Zjednoczonych. E, wiem, już kilka podcastów takich było, opowiadałem o e, drużynach w Detroit, ale w sumie tak naprawdę to nigdy m, nie, m, nie mówiłem o sporcie tak ogólnie, e, czyli jak e, wygląda sport w Ameryce, czy jest rzeczywiście jakoś nieodłączną częścią życia Amerykanów, czy totalnie marginalną. Dostałem swego czasu dosyć dawno temu e-mail od Konrada. No i Konrad właśnie tam też pytał, jak wygląda sytuacja ze sportem w Stanach. No pierwsze pytanie, jaki sport jest teraz najbardziej na topie w Stanach Zjednoczonych? Ja myślę, że najbardziej na topie teraz, 10-20 lat temu, to był futbol amerykański i niezaprzeczalnie to jest sport numer jeden. Wiadomo, że w Stanach uprawia się każdy sport. Przez to, że mieszka tam bardzo dużo ludzi pochodzących z różnych krajów, różnych kultur, miłośników różnych sportów, które można znaleźć na całym świecie, no to właśnie dlatego w Stanach też gra się we wszystko. Pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Anglii 20. Prawie, nie, dwadzieścia, prawie 20 lat temu i widziałem pierwszy raz w życiu mecz krykieta. E, byłem zdziwiony, zastanawiałem się, dlaczego w Anglii ktokolwiek gra w krykieta. No ale e, później mieszkając już w Stanach, no zrozumiałem, że każda nacja, e, każda kultura, każde, e, każdy jakiś człowiek, który przyjeżdża do Stanów, no chce kultywować to, czym się zajmował w swoim kraju, no i właśnie w Anglii dlatego grali ludzie w krykieta i w Stanach, dlatego też są różne sporty. Także najbardziej na topie w Stanach jest futbol amerykański. Dlaczego? No historii nie wiem, nie znam. Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego akurat futbol amerykański, ale na pewno to jest sport numer jeden. Ligi, jeśli chodzi o, o, o futbol amerykański, no to wiadomo, ta najbardziej popularna, największa, profesjonalna NFL, National Football League, skupiające nawet nie wiem ile zespołów, nie pamiętam. No, w każdym większym mieście jest zespół. No my w Detroit mamy akurat, akurat Lionsów, czyli, czyli Lwy z Detroit. No i system jest tak zbudowany, że rozgrywane jest chyba 15 spotkań sezonu zasadniczego, później są play czyli najlepsze zespoły sezonu zasadniczego spotykają się w play-offach, no i później po play-offach jest wielki finał zwany Super Bowl, Pisane przez OBOWL, B, -O -L, no ale to na pewno wiecie. No i to jest największe święto sportowe w Stanach Zjednoczonych. Co roku rozgrywany jest ten mecz, co roku w zimie na początku roku, co roku na innym stadionie i zazwyczaj to są na otwartych stadionach gdzieś powiedzmy w Arizonie, w Kalifornii, na Florydzie albo pod dachem, tak jak na przykład w Detroit w 2000 chyba, w czwartym czy trzecim roku był, był Super Bowl u nas w Detroit i no to jest naprawdę wielkie święto dla fanów sportu, ale też dla tych osób, które się sportem nie zajmują tak bardzo. Amerykanie spotykają się przed wielkimi telewizorami. Już od popołudnia, wczesnego popołudnia w niedzielę, kiedy jest właśnie rozgrywany Super Bowl, zaczyna się party. W telewizji już jakieś analizy, jakieś podsumowania, wywiady z zawodnikami, z trenerami, z ludźmi, którzy kiedyś grali i zdobywali Super Bowl. No i zaczyna się chyba mecz o godzinie 18, wielką fetą, czyli odegranie hymnu, śpiewa hymn, jakaś zazwyczaj Zwyczaj jedna z największych gwiazd muzyki, akurat która jest na topie w Stanach. Przelatują samoloty przy śpiewaniu hymnu, oczywiście są uhonorowani jacyś bohaterowie z Iraku, z Afganistanu czy właśnie ten pilot, który wylądował samolotem na, rzecie, na rzece Hudson w Nowym Jorku, na pewno wiecie, to co się, ten, który się z kaczką zderzył i wylądował właśnie na Hudson River. E, bardzo dużo właśnie takich ludzi, którzy, którzy w jakiś sposób ubiegłym w ubiegłym, w kończącym się roku e, odegrali jakąś rolę właśnie, w kulturze, popkulturze amerykańskiej. No i później, no wiadomo, jest oficjalne rzucenie pieniążkiem, może reszka, wybór stron, no i zaczyna się mecz. No zasad nie będę tłumaczył, ja osobiście bardzo lubię futbol amerykański, myślę, że to jest naprawdę fajny sport. No a później już w pierwszej przerwie podczas meczu są prezentowane w telewizji reklamy i te reklamy są najdroższymi reklamami w telewizji amerykańskiej, czyli nie ma droższych reklam niż te, które są emitowane podczas Super Bowl. Dla miłośników firmy Apple, krótka informacja, w 1980 e, chyba czwartym roku, przy wypuszczaniu któregoś z produktów Apple, właśnie ta firma wypuściła swoją bardzo znaną reklamę, zatytułowano właśnie 1984, no wiadomo z jakimi e, skojarzeniami, także jeśli chcecie, to odwiedźcie stronę polskie-detroit.com tam postaram się umieścić link do tej reklamy I rzeczywiście te reklamy są świetne, inteligentne, fajne e, i nie są to reklamy, które są puszczane w telewizji na co dzień, także naprawdę można się spodziewać czegoś fajnego, oryginalnego. No i te Super Bowl Party, no oczywiście trwa do godziny 11 w nocy, kiedy któryś zespół wygrywa. Kupa jedzenia, kupa piwa, kupa świetnej zabawy. Ja zawsze uwielbiałam chodzić na, na party właśnie Super Bowl Party, dlatego, że no, widać po prostu taką, taką jak kulturę amerykańską, jeśli chodzi właśnie o oglądanie sportu, zadowolenia ze sportu, jak to wszystko wygląda, naprawdę świetna sprawa. Także futbol amerykański moim zdaniem Numer jeden, a jeśli chodzi o futbol amerykański i to co się dzieje na przykład wśród młodzieży czy, czy, czy zawodników ligi akademickiej. No cóż, każdy amerykański rodzic na pewno marzy o tym, żeby jego dziecko było w czymś dobre i rzeczywiście widać to na każdym kroku. Jedni jeśli się zdecydują, ok, będziesz grał na fortepianie, to to dziecko rzeczywiście jest codziennie odwożone na lekcje fortepianu. No i tą ciężką pracą, nawet jeśli nie ma dużego talentu, to tą ciężką pracą rzeczywiście będzie w stanie do czegoś dojść. No i tak samo amerykańscy rodzice uważają, jeśli chodzi o futbol, o koszykówkę, o baseball że jeśli moje dziecko chce, żeby moje dziecko zajmowało się koszykówką, będzie zajmowało się koszykówką, będzie zajmowało się futbolem. No i rzeczywiście te maluchy, nawet 3-4-letnie dzieci mają już kaski, hełmy, ochraniacze już biegają powoli gdzieś tam na jakichś boiskach, już coś próbują grać. Także z jednej strony to jest fajne, bo te dzieci naprawdę się ruszają i naprawdę już jest budowany jakiś taki, nie wiem, duch zespołu, że już czują, że w zespole siła, że już mogło na kogoś liczyć, już takie tego typu zależności są budowane, no ale z drugiej strony bardzo często mówi się o e, skutkach gry w futbol, e, negatywnych skutkach gry w futbol e, pośród e, amerykańskich nastolatków grających właśnie w liceach. Bardzo często dochodzi do uszkodzeń kręgosłupa, bardzo często kiedy dwie głowy e, zawodników z przeciwnych drużyn spotkają się e, w, e, i uderzą w nieodpowiedzi sposób, no to wtedy puszczają tutaj kręgi szyjne tym zawodnikom i naprawdę są duże problemy. Trenerzy, no wiadomo, że na tych zawodnikach wymagają, wymagania są takie, żeby ci zawodnicy nie odsuwali tej nogi, tej głowy, żeby szli na całość, no ale z drugiej strony to jest, jest jednak bardzo urazogen, urazogenny, nie wiem czy to jest dobre słowo, urazogenny sport. No, i rzeczywiście, no, może się głośno o tym nie mówi, ale bardzo dużo wypadków takich jest, ale z drugiej strony, no, stawką są duże pieniądze, no, bo rzeczywiście futboliści zarabiają naprawdę dobrze, a gwiazdy, no, to już naprawdę są milionerami, milionerami. W zespole futbolu amerykańskiego, no nie wiem, jest 50 graczy, no, wiadomo, że jest zespół obrony i zespół ataku, są jeszcze ci, którzy kopią, także, no, jest większe prawdopodobieństwo dostania się do drużyny futbolu amerykańskiego w lidze profesjonalnej niż na przykład w koszykówce, ale z drugiej strony ja uważam, że więcej osób gra w Stanach Zjednoczonych w futbol amerykański niż w koszykówkę. Jeśli chodzi o, o koszykówkę i o baseball, no to taka sama sytuacja. Bardzo dużo ludzi gra, to są najpopularniejsze też sporty zaraz za futbolem amerykańskim. W hokej ludzie też grają, no szczególnie w takich miejscach jak Michigan czy Minnesota czy jest no, którykolwiek z północnych Stanów, Stanów Zjednoczonych, czy Kanady. No ale nie wiem, jak bardzo popularny jest na Florydzie, czy, czy w innych miejscach. No tam też są bardzo dobre zespoły. Tam też są zespoły, które zdobywały Puchar Stanley'a, ale jak popularne to jest wśród młodzieży, młodych osób, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj w Michigan widzę, że chociażby w lecie ludzie jeżdżą na rolkach z kijami od do hokeja, z jakimiś piłeczkami i próbują nawet na parkingach grać w hokeja na rolkach. Także to też jest fajne. Następna rzecz, o którą pyta Konrad, dlaczego są popularne te dyscypliny? No nie wiem, dlaczego są popularne, po prostu gra się w to, wszyscy to lubią i, i myślę, że duże dużo znaczenie ma to, że najlepsze ligi świata są właśnie w Stanach. Najlepsza liga futbolu amerykańskiego, najlepsza liga koszykówki. E, chyba najlepsza liga bejsbola, chociaż no nie wiem jak tam na przykład na Kubie czy, czy, czy gdzieś w Puerto, w Puerto Rico, w Puerto Rico, w Puerto Rico. Czy, czy tam też nie ma jakiejś dobrej ligi, no ale znając życie, to na pewno nie, nawet jeśli są dobrzy zawodnicy, to nie ma takich pieniędzy jak w Stanach. Jeśli chodzi o koszykówkę, no to liga chyba jest jednak najlepsza, NBA, futbol, no to bez wątpienia. Liga hokeja, czyli kanadyjska, amerykańska, NHL, to też chyba najlepsza liga świata. Jeśli chodzi o ligi, na przykład siatkówki, piłki ręcznej, Nigdy się nie spotkałem z, z informacjami jakimikolwiek w Detroit, że gdzieś jest rozgrywany mecz Ligi Ogólnoamerykańskiej właśnie w piłkę ręczną czy, czy, czy w siatkówkę. Nie wiem czy takie ligi są, najprawdopodobniej tak, ale na pewno są słabiutkie. Tak samo jest z żużlem, tak samo jest moim zdaniem, no może nie tak samo, ale, ale na pewno liga amerykańska piłki nożnej jest o wiele gorsza niż liga, nie wiem, angielska czy, czy, czy, czy hiszpańska, no ale to każdy wie. No i właśnie, tu dochodzimy do, do piłki nożnej. Konrad pyta, czy opisywany w Europie boom na piłkę nożną rzeczywiście jest odczuwalny w Stanach podobno ludzie coraz częściej zwracają uwagę na tą dyscyplinę. Czy cokolwiek zmieniło się po sukcesach amerykańskiej reprezentacji i aktualnym jej udziale w mundialu w RPA? No to rzeczywiście to jest stary e-mail już od Konrada. No cóż. Czy coś się zmieniło po, po, po, po mundialu? Czy cokolwiek się zmieniło po sukcesach reprezentacji? Na pewno nie. Ja uważam, że Amerykanie tak bardzo piłki nożnej nie oglądają. Widać już to, że Zaczyna amerykańska telewizja, NBC, ogólnoamerykańska, dostępna z powietrza. Stacja telewizyjna zaczyna puszczać, czy właśnie piłkę nożną, czy, czy mundial, czy jakieś inne rozgrywki. I... To jest już w telewizji, to można oglądać. Ligi kobiecej czy meczy kobiecych reprezentacji nie, nie, nie, nie widać tego w ogólnoamerykańskiej telewizji. Na pewno na kablu to można oglądać, ale w ogólnoamerykańskiej takiej publicznej telewizji tego nie ma. Jeśli chodzi o piłkę nożną i, i ludzi, którzy grają w piłkę nożną w Stanach. No powiem tak, mieszkałem przy bardzo ładnym liceum z wielkim stadionem, z pięknym stadionem atletycznym do futbolu amerykańskiego i do piłki nożnej, i tam też były korty tenisowe i boiska do bejsbola. I rzeczywiście na boisku do piłki nożnej cały czas ktoś był, cały czas ktoś grał. Ludzie mniej grali w futbol na tym boisku niż właśnie na boisku do piłki nożnej. Także bardzo, bardzo dużo ludzi grało w piłkę nożną. Nie wiem, czy to byli Amerykanie, Amerykanie, czy to byli Amerykanie, nie wiem, z Albanii, czy Amerykanie z Polski, czy z Włoch ale cały czas bramki były zajęte. Jeśli chodzi o dziewczyny, które są w secondary school, czyli takiej między w gimnazjum, tak to się chyba nazywa, albo w liceum, no to rzeczywiście chyba najpopularniejszym sportem jest piłka nożna i rzeczywiście te dziewczyny grają w tą piłkę, rzeczywiście odnoszą jakieś tam sukcesy, no zresztą kobieca reprezentacja Stanów Zjednoczonych, jak wiecie, jest naprawdę silna i rzeczywiście to się zaczyna powolutku przekładać te, te zaangażowanie tych wszystkich dziewczyn w gimnazjach i w liceach zaczyna się przekładać właśnie na sukcesy reprezentacji. Także bardzo popularna jest piłka nożna wśród dziewczyn, młodych dziewczyn w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o inne dyscypliny, no bardzo popularny też w liceach i w, na studiach jest lacrosse, pływanie tego typu sporty. Niektórych sportów tak jakby się nie uprawiało, a przynajmniej nie przebiły się one do takich właśnie publicznych, czy może nie publicznych, ale do takich głównych medium w, w właśnie w Stanach, chociażby właśnie żużel. Wiadomo, że są żużlowcy z Ameryki, którzy, którzy są bardzo dobrzy i którzy odnosili wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej, ale jeśli chodzi o żużel, ja jeszcze nigdy nie spotkałem kogokolwiek, kto jeździłby, zajmowałby się żużlem, byłby zawodnikiem, czy nawet członka rodziny zawodnika, nawet amatora, amatora, który jeździ na żużlu. Na pewno ten sport jest popularny, ale nie jest tak popularny, żeby było o nim słychać. Nawet nie jest tak popularny, kiedy idzie się do jakiegoś dużego sklepu, gdzie są rzeczy tylko i wyłącznie dla ludzi jeżdżących na motorach. Czy to są motokrosy, czy to są kłady, czy to są zwykłe motory. Tam nie ma nic związanego z żużlem czy kasków no po prostu, czy motorów, nie ma kompletnie nic. Bardzo popularny jest motocross, bardzo popularne są kłady taka ciekawostka, no kładem na przykład nie można jeździć w Stanach po ulicach, tylko i wyłącznie po wyznaczonych trasach, tak samo motorem do motocrossu też nie można jeździć po ulicach też policja od razu zatrzymuje ale te sporty są bardzo popularne, jest bardzo dużo wypadków, bardzo dużo nawet dzieci ginie na kładach, ale to jest na pewno bardziej popularne niż właśnie żużel. A jeśli chodzi o mój ulubiony sport, od zawsze była to koszykówka i na zawsze będzie to koszykówka. Bardzo lubię futbol amerykański, baseball, no cóż, w telewizji czasami jest ok. Lubiłem od czasu do czasu pójść na mecz baseballa i usiąść sobie na pięknym stadionie Comerica Park właśnie w Detroit, zjeść hot doga, napić się Coca-Coli czy piwa, obejrzeć piękny widok downtown Detroit właśnie. Z ławeczek na Comerica Park, ale 4-godzinny godzin, 4 mecz to zdecydowanie za długo dla mnie i naprawdę trudno jest wysiedzieć i wytrzymać 4 godziny oglądając, football, oglądając baseball. Tym bardziej, że za bardzo nie ma telebimów, jakichś wyświetlaczy, na których można powtórki oglądać. No i po prostu to jest nudny, moim zdaniem nudny sport do oglądania na stadionie. No, chyba że rzeczywiście coś się cały czas dzieje na boisku, na murawie. No, musicie wiedzieć, że mecze baseballa no, rozgrywane są prawie codziennie i zazwyczaj, kiedy przyjeżdża jakiś zespół, nie wiem, Jan Kesi z Nowego Jorku do Detroit, to są rozgrywane cztery spotkania, trzy spotkania jeden dzień po drugim, także naprawdę częstotliwość niesamowita. Moim zdaniem o wiele lepiej jest właśnie z futbolem, bo jest tylko 15 spotkań w sezonie, koszykówka, no, 82 spotkania w sezonie, no, ale coś się cały czas dzieje. Kolejnym sportem, który odkryłem w Ameryce i którym zajmowałem się przez ponad 3 lata, a to był racquetball, troszeczkę podobny do europejskiego, polskiego skłosza, tylko tyle, że paletki są większe, nie ma na ścianie linii, czyli można uderzać w ścianę gdzie tylko się chce i właśnie o to chodzi, żeby jak najniżej uderzyć, żeby ta piłka jak najszybciej znalazła się na parkiecie, na podłodze i odbiła się więcej niż jeden raz. Sport niesamowity, no tak jak powiedziałem wcześniej, kochałem, kocham koszykówkę i zawsze grałem w koszykówkę jakieś tam sukcesy odnosiłem, ale kiedy zacząłem zajmować się racquetball, Zrozumiałem, że tak naprawdę, żeby się bardzo zmęczyć, żeby spalić ileś tam kalorii, wystarczy pół godziny racquetball do godziny i jeszcze bardziej się czuję zmęczony po tej godzince niż jakbym grał trzy godziny w koszykówkę. Także naprawdę fajny sport, można się wyżyć, można się pobiegać, zgubić trochę kilogramów, także jeśli kiedyś będziecie mieli okazję grać w racquetball, to naprawdę serdecznie zapraszam, żebyście spróbowali. No ale z tego, co słyszałem, squash w Polsce też jest bardzo popularny, także Wydaje mi się, że będę musiał kiedyś tego spróbować. No dobrze, 20 minut już mówię. Mam nadzieję, że Was bardzo tym sportem nie wynudziłem. Mam nadzieję, że już za tydzień kolejny, kolejne Polskie Detroit. Czekam na listy od Was. Czekam na e-maile. Mój adres to polskiedetroitmałpka.gmail.com Jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście bym poruszył w moim podcaście, to oczywiście serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Łukasz Witko. Wysłuchaliście podcastu Polski Detroit. Do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie. Hej.